Przewrót państwowy w Rosji nie mógł się odbyć na tej drodze, co we Francji. Na drodze rewolucji obalającej rząd i stawiającej inny na jego miejsce. Ani charakter państwa, w którym Petersburg nie odgrywa tej roli, co Paryż we Francji. Ani charakter rewolucji rosyjskiej, niestałej, nie mającej hamulca w swych pozytywnych dążeniach. Zresztą bardzo w tych dążeniach niejednolitej i organizacyjnie niespójnej. Widoków w tym kierunku nie przedstawiał. Państwo mogło zmienić swój ustrój tylko na tej drodze, co Prusy i Austria, na drodze kompromisu między rządzącą biurokracją a konstytucyjnymi dążeniami społeczeństwa. W najostrzejszej fazie kryzysu, kiedy rząd czuł się bardzo słabym, kompromis ten może byłby doszedł do skutku, gdyby kryzys rosyjski był mniej skomplikowany w swym charakterze, gdyby w nim się rozstrzygała tylko jedna kwestia konstytucyjna. Podzielenie się władzą z parlamentem nie usuwa biurokracji ze stanowiska. A jakkolwiek odbiera jej niepodzielną władzę, to jednocześnie zdejmuje z niej główną odpowiedzialność. Przestaje ona być przedmiotem oburzenia i nienawiści mas ludowych, która daje jej się czuć silnie. Ale jak już zauważyliśmy, w państwie, w którym nagromadziło się tyle niedomagań, tyle palących kwestii, musiały one wszystkie wystąpić na tle kryzysu konstytucyjnego, komplikując go niesłychannie. To położenie sprawiło, że ani konstytucyjne żywioły nie mogły być dość umiarkowanymi, ani biurokracja dość kompromisową. Gdy pierwsze, na przykład, chcąc mieć lud za sobą, musiały podnieść w radykalny sposób kwestię agrarną, druga, mogąc się zgodzić na konstytucję rdzennej Rosji, przy której istniałaby tam biurokracja rosyjska, nie mogła zrezygnować z centralistycznych rządów w ogóle, a w szczególności w Polsce, której autonomia, nieodłączna od gruntownej reformy konstytucyjnej, jak w ogóle decentralizacja całego państwa, usunęłaby ją zupełnie z tego kraju. A przecież to tylko część trudności występujących na tle konstytucyjnego kryzysu. Stąd nieszczerość biurokracji w kompromisie. Stąd ustępstwa, poza którymi ukrywała się chęć sprowadzenia ich do fikcji. I stąd także rewolucyjny charakter niewierzących w kompromis żywiołów konstytucyjnych, które w pierwszej dumie szły na wzięcie szturmem Bastylii. Gdy obalanie rządu jest niemożliwe, a ten rząd nie chce pójść w kompromisie tak daleko, by oddać władzę prawodawczą i kontrolę nad sobą w ręce parlamentu, pozostaje jedno wyjście – zwycięstwo rządu. Społeczeństwo bowiem długo nie może wytrzymać nadmiernego napięcia energii, jakiej walka rewolucyjna wymaga i ustępuje. Ale zwycięstwo rządu nie jest zwycięstwem interesu państwa i jako takie jest bardzo wątpliwe i krótkotrwałe. Absolutyzm. Raz silnie wstrząśnięty w swych podstawach, nie powraca już do dawnej siły. Wstrząśnienie takie niszczy od razu cały ten kapitał, który nagromadziły w duszach ludności stulecia terroru władzy despotycznej. Władza traci w tych wstrząśnieniach resztki ponurego uroku, jaki jej z tradycji został. Rząd który był dla ludności przedmiotem nieomal religijnego strachu, uważany przez nią za siłę wyższą, której uderzenia i ucisk z fatalizmem się przyjmuje. Gdyby nawet był od dawna nie miał rosnącego w państwie buntu, to z chwilą, gdy na zewnątrz poniósł klęskę w wojnie z wrogiem, a na wewnątrz, Odkrył swą słabość. Przestraszył się i stracił głowę. Już dawnego uroku nigdy nie odzyska. I prędzej czy później musi stanąć na jego miejscu coś innego. Rozdział czwarty Kwestia Polska i przyszłość Rosji. W żadnym państwie europejskim nie stoi dziś tak nisko urok i powaga władzy, jak w Rosji. Nawet żywioły reakcyjne, urzędowi przedstawiciele patriotyzmu rosyjskiego ludzie prawdziwie rosyjscy traktują władzę rządową ze skrajną pogardą gdy stawia kroki nieodpowiadające ich celom. Rząd przestał być szanowanym za to, że jest rządem. Poszczególne grupy uznają go o tyle tylko, o ile jest im dogodnym. Sami urzędnicy ujawniają brak poczucia swej powagi jako przedstawiciele rządu. Takie położenie jest nadzwyczaj niebezpieczne dla każdego rządu, a tym bardziej dla rządu chcącego istnieć niezależnie od narodu. Podnoszenie zaś uroku i powaga rządu starą drogą represji już dziś nie może osiągnąć skutku, bo jak powiedzieliśmy, budzi więcej nienawiści niż strachu. Represje mogą dziś tylko fizycznie osłabiać rewolucję. Skutek krótkotrwały, bo nowe jej siły ciągle narastają. Przykład Prus i Austrii po roku 1848 najlepiej poucza, iż zwycięstwo rządu nad rewolucją przeciw absolutyzmowi jest tylko krótkotrwałym okresem, po którym rząd musi się ugiąć przed koniecznością. Rząd zaś rosyjski jest w trudniejszym o wiele, a państwo rosyjskie w bezporównania porównania niebezpieczniejszym położeniu niż były tamte. Rewolucja zaś rosyjska jest bardziej uparta, no i straszniejsza w swoich przejawach. Nie rozumieją tego reakcyjne żywioły Rosji, przekonane, że ustępstwa zrobione dotychczas są już za wielkie i uważające za zbyt liberalny nawet rząd stoły pina. Coraz więcej kompromisów robiący, nie z konstytucyjnymi dążeniami społeczeństwa, ale z interesami biurokracji. Marzą one o powrocie do dawnego systemu, do czasów sprzed wojny japońskiej. Rząd obecny, liberalniejszy na swój sposób od nich, pojmuje kompromis ze społeczeństwem w ten sposób, że potrzebuje takiej izby, która by się na jego stanowisko zgodziła. Kompromis taki, chociażby przyszedł do skutku, będzie pozornym. Przenosi on tylko walkę społeczeństwa z rządem poza mury parlamentu. I taki nawet jest on prawie niemożliwy, bo na to, żeby choć najmniej reformistycznie usposobiona, ale choć trochę niezależna izba weszła w trwałe porozumienie z rządem. Trzeba, żeby rząd zajmował jakieś stałe, niewzruszone stanowisko. Tymczasem przy takim stanie rzeczy jak w Rosji rząd na miejscu stać nie może. Jeżeli nie idzie naprzód podparciem żywiołów konstytucyjnych, musi się cofać, ulegając wpływowi sfer reakcyjnych, które wtedy czują swą siłę i coraz więcej nabierają znaczenia. Ostatnie jest, zdaje się, nieuchronnym na pewien czas losem rządu rosyjskiego.